Rozdział 12. Izajasz w wizji ostatecznych dni widzi świątynię, zgromadzenie Izraela, sąd narodów i pokój. Gdy Pan przyjdzie po raz drugi, duma i pycha ludzi zostaną poniżone i tylko Pan będzie wywyższony. Porównaj z rozdziałem drugim Izajasza. Widzenie Izajasza Syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się to w dniach ostatecznych, gdy góra świątyni Pana stanie pośród szczytów gór i będzie wyniesiona ponad wzgórza, a wszystkie narody będą tam napływać. I wielu ludzi zdążając powie Chodźcie z nami i pójdźmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, będzie On nas uczył dróg swoich i będziemy kroczyć Jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu, a słowo Pana z Jeruzalem. Będzie On rozjemczą pomiędzy ludami i wyda wyroki na liczne narody. Wtedy przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Pójdźcie, gdyż wszyscy zbudziliście, obierając złe drogi. Prze to, o Panie, opuściłeś swój lud, dom Jakuba, bowiem pełen jest obyczajów ze wschodu. Dają oni posłuch wróżbitom na wzór filistynów i zawierają związki z obcymi. Kraj ich pełen jest srebra i złota, skarby ich są niezliczone. Kraj ich pełen jest koni, a ich wozy nieprzeliczone. Kraj ich pełen jest też bożków. Wielbią oni dzieło rąk swoich wykonane przez ich palce. I zwykły człowiek nie chyli głowy, a wielki nie korzy się, dlatego nie przebaczaj mu. Nie godziwi, Uchodźcie między skały, kryjcie się w prochu, albowiem porazi was strach przed Panem i blask Jego potęgi. Oczy wyniosłych ukorzą się i duma ludzka zostanie złamana. Sam tylko Pan dnia tego będzie wywyższony. Albowiem wkrótce nadejdzie dzień Pana zastępów przeciw wszystkim narodom, przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, bo zostaną oni upokorzeni. Tego dnia Pan powstanie przeciw wszystkim wybujałym i dumnym cedrom Libanu i przeciw wszystkim dębom Baszanu. Przeciw wszystkim górom niebotycznym, Przeciw wszystkim wzgórzom, Przeciw wszystkim wyniosłym narodom i ludom. Przeciw każdej wieży strzelistej I przeciw wszystkim murom obronnym. Przeciw wszystkim okrętom morza, Zarówno okrętom Tarsisz, Jak też przeciw wszystkim statkom zbytkownym. Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, A upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan dnia tego będzie wywyższony i usunie On zupełnie bożków. I ludzie powchodzą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem i blaskiem Jego Majestatu, gdy powstanie On, aby wstrząsnąć podstawami ziemi. Owego dnia człowiek wyrzuci kretą i nietoperzom swe srebrne bożki i złote bałwany, które zrobił, by oddawać im cześć. I wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny ze strachu przed Panem i blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie On, by wstrząsnąć podstawami ziemi. Przestańcie pokładać wiarę w śmiertelnym człowieku, który ledwie dech ma w nozdrzach, albowiem jakie może on mieć znaczenie.